Informacje Polskiego Radia 24. Polska 2050 przekłada decyzję. Ludowcy będą przeciwko. Chodzi o wniosek opozycji o odwołanie minister klimatu. Warszawa i Kijów zacieśniają współpracę obronną. Polski plan budowy armady dronowej będzie miał ukraińskie wsparcie. Prezydent chce wyjaśnień od premiera. Chodzi o niedawny wywiad Donalda Tuska dla Financial Times. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. PSL będzie głosowało w obronie Minister Klimatu. Polska 2050 decyzję podejmie w czwartek. To pokłosie wczorajszych wydarzeń w Sejmie. Paulina Henik-Kloska spotkała się z ludowcami. Nie przyszła natomiast na posiedzenie Klubu Polski 2050. Więcej w relacji Michała Fabisiaka. Leśnictwo, łowiectwo czy program Czyste Powietrze? O tym z minister klimatu rozmawiali ludowcy na, jak przekazał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzewski merytorycznym spotkaniu. Wiele wątpliwości, które do tej pory były pomiędzy klubem a resortem pani minister zostały w dużym stopniu rozstrzygnięte pozytywnie. Dlatego władze klubu będą rekomendować posłom odrzucenie wniosku opozycji Polska 2050 z powodu nieobecności minister klimatu decyzję podejmie w czwartek, mówi przewodnicząca partii K. Pauczyńska na łęcz. Brak chęci do rozmowy to nie jest nic dobrego, jeśli chodzi o jakość funkcjonowania koalicji, ani jeśli chodzi o zrozumienie dla tego, co pani minister robi. Paulina Henik-Kloska uważa, że Polsce 2050 nie zależy na merytorycznej rozmowie, tylko jak stwierdziła chęci robienia aktów politycznych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ukraina będzie wspierać polski plan budowy armady dronowej, zapowiedział to w Rzeszowie premier Donald Tusk. Szef rządu uczestniczył w konferencji Road to URC – Security and Defense Dimension z udziałem przedstawicieli rządu, wojska i biznesu. Gościem była też premier Ukrainy, Julia Sfyrydenko. Premier podkreślił, że udało się wypracować taki model współpracy, w którym nie tylko Europa i Polska wspiera Ukrainę, ale również my możemy liczyć na znaczącą pomoc ze strony Kijowa w dziedzinie bezpieczeństwa.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 Prezydent oczekuje wyjaśnień od premiera w sprawie niedawnego wywiadu dla magazynu Financial Times. Szef polskiego rządu wskazał tam, że potencjalne zagrożenie ze strony Rosji może mieć charakter krótkoterminowy, a ewentualny atak to raczej kwestia miesięcy, a nie lat. Przy tej okazji premier Tusk postawił też pytanie o to, czy USA w razie zagrożenia w Europie będą w stanie wywiązać się ze swoich sojuszniczych obietnic. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział dziennikarzom przed wylotem polskiej delegacji do Dubrownika na szczyt Trójmorza, że prezydent Karol Nawrocki oczekuje wyjaśnień w tej sprawie. Prezydent zdecydował i upoważnił mnie do wystąpienia do strony rządowej, konkretnie do koordynatora służb specjalnych, o przedstawienie szerokiego raportu na temat tej sytuacji i podstaw twierdzeń pana premiera. Jeśli pan premier tak mówi, to znaczy, że mówi to w oparciu o jakieś twarde dane. Wydaje się koniecznym, aby zwierzchnik sił zbrojnych również mógł się zapoznać z tymi danymi. Marcin Przydacz podkreślił, że Pałac Prezydencki nie dostał w ostatnim czasie żadnych informacji, które wskazywałyby na poważne zagrożenie konfliktem czy regularną wojną. Mężczyzna, który wtargnął na uroczystą kolację Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa. 31-letni Cole Allen stanął przed sądem federalnym. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski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 narzędzia na funkcjonariusza federalnego. Zarzut ten nie znalazł się jednak wśród ogłoszonych dzisiaj, co rodzi pytania, czy broń Alena została wystrzelona. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Nie w informacjach jeszcze porcja kultury. To będzie wyjątkowe wydarzenie łączące teatr i radio. Jutro w stołecznym Teatrze Studio będzie realizowane słuchowisko na żywo. Na podstawie dramatu Pawła Demirskiego był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego. Wszystkie sztachety zostały zużyte. To sztuka o polskich lękach i kompleksach, mówią grający w słuchowisku Maja Pankiewicz i Przemysław Bluszcz. Wszyscy bohaterowie u Pawła Demierskiego nie są w stanie się ze sobą dogadać i myślę, że to jest idealny obraz naszego społeczeństwa. Każdy ma swoją rację i nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Ta polaryzacja postępuje i wszyscy jesteśmy jej ofiarami w jakimś sensie. Chyba czas najwyższy, no. Już dobnęliśmy do takiego miejsca, że coś z tym trzeba zrobić. Wydarzenie wpisuje się w obchody stulecia programu pierwszego Polskiego Radia i będzie transmitowane na antenie jedynki. Początek jutro o godzinie 19. .00. To były informacje Polskiego Radia dwadzieścia cztery. W poranku w dzień będzie dość pogodnie, oprócz północnych i północno-wschodnich regionów, gdzie może pojawić się słaby przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na Nazowszu i Ziemi Łódzkiej, 13 stopni będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce, a 15 na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Poranek w Polskim Radio 24. Ale to wie pan Marszałek Stanisław Karczewski Dzień dobry W naszym studiu Senator Prawa i Sprawiedliwości Rozmawiamy o tych opadach śniegu Ale wie pan panie marszałku Kwiecień, plecień, poprzeplata Trochę, trochę zimy, trochę lata, lata. 7.06 na zegarach Wtorek, 28 dzień kwietnia Przed nami 118 dzień roku Słońce wzeszło o 5.12 Będzie nam towarzyszyć niemal do godziny 8 Do 19.56 dokładnie Imieniny obchodzą dzisiaj Ludwik, Paweł, Patryk, Piotr Teodozja, Waleria i Witalis. Najlepsze życzenia Państwu składamy, a mnie nie pozostało nic innego, jak zaprosić Państwa na pierwszą polityczną rozmowę poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. No jeszcze raz, żeby tradycji stało się zadość. Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek senatu. Także dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwo. Spodziewa się pan i czy widzi pan taką konieczność, żeby odtajniać aneks do raportu o likwidacji WSI? Myślę, że to jest, nawet jestem przekonany, że to jest bardzo dobry ruch pana prezydenta, dlatego, że aneks ma 18 lat. Został napisany tyle lat temu podczas likwidacji wojskowych służb informacyjnych. te domysły, te wszystkie dyskusje, które toczą się nad dokumentem, którego tak naprawdę nikt nie znał. Chociaż są politycy, którzy mówią, że czytali. No ja, chociaż byłem marszałkiem, miałem dostęp do wielu materiałów, podobnie jak teraz marszałek Cza czarzasty. Choć ja przechodziłem taką ankietę, wypełniałem ją, przechodziłem bardzo w To jest bardzo długa mhm. procedura, bardzo wnikliwa, dokładna, ale poddałem się tej procedurze, jak byłem wicemarszałkiem, później zostałem marszałkiem i już miałem ustawowo dostęp do wszystkich informacji, najbardziej tajnych. No w rozumiem, Polsce. że pije pan tutaj do tego, że wodzimy jeszcze Mieszczarzasty takiego, takiego No Tak, bo ja, ja tego nie mogę. Wie pan, pani redaktorze, to jest, no, niebywała sytuacja, że osoba, która wie pan, nie miałbym nic, gdyby nie był pan marszałek Czarzasty, nie był w komisji, prawda? W komisji do spraw służb i w sytuacji, no i wtedy powinien otrzymać, wtedy powinien już nawet sam marszałek nie umiał wytłumaczyć, dlaczego będąc w komisji do spraw służb Nie umiał tego wytłumaczyć, ja też nie rozumiem tego i też nie potrafię tego wytłumaczyć. To wróćmy do tego aneksu. Okej, dobrze. Adrem do tematu, tak rozumiem, panie dyrektorze. Bardzo wiele dyskusji, kłótni politycznych. Więc bardzo dobra decyzja, moim przekonaniu, mhm. głębokim przekonaniu. To też świadczy o takiej jawności, porządkowaniu w spraw polskich i takiej niepotrzebnej debaty, dyskusji wokół czegoś, czego nie znamy, Tylko więc nie poznamy poznamy, poznamy i wtedy będziemy mogli... Jej... czy nie ma, panie marszałku, takiej obawy, ja też nie znam oczywiście treści tego dokumentu, że zostanie wylane dziecko z kąpielą, to znaczy, że, że skoro pan już sam wspomina, że to jest materiał poniekąd historyczny sprzed mm -hmm. 18 lat, to czy jest potrzeba wzbudzania tych wszystkich politycznych emocji, bo rozumiem, że tam padną jakieś nazwiska, padną nie, no, jakieś nazwisk, operacje? Nie nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie nie, panie redaktorze. Żadnych nazwisk tam nie będzie. Mm -hmm. to, to zasadnicza sprawa. No, tutaj pan prezydent że tu biuro. To powiedzieć anonimizacja. Anonimizacja to jest dosyć trudne słowo, ale to um. no, udało nam się wypowiedzieć. Nie, nie będzie żadnych nazwisk. Pewno będą domysły jakieś, ale panie redaktorze, dla porządkowania, ja jestem za takim otwartym państwem, takim no, ja uważam, że to absolutnie jest konieczne po to, żeby porządkować nasze wszystkie sprawy. Więcej, więcej chyba było złej dyskusji i debaty wokół czegoś, czego nie znamy, więc jeśli taka debata, dyskusja, czy refleksja, bo też pan Prezydent w swoich materiałach mówi o refleksji, o takiej, prawda, spojrzeniu historycznym na pewne elementy, o wyciągnięciu wniosków. Jeśli były nieprawidłowości, to do tych nie, nie, nie, nieprawidłowości ani politycy, ani, ani służby nie mogą, nie, nie mogą dopuścić. Także Patrzcie, na to, tak jakby szklanka była do połowy pełna, to ja, ja na kontrze w takim razie. uprzejmie. A to nie jest po prostu zwykła polityczna gra? A Właśnie nie. Właśnie o to chodzi, żeby to nie była polityczna gra, żebyśmy mieli w założone karty, otwieramy karty, prawda? I nie ma żadnej gry politycznej. No wszyscy będą mogli y, przeczytać i dowiedzieć się, w jaki sposób wojskowe służby informacyjne czy służby polskie działały, funkcjonowały. Pewna była patologia, poznajmy tą patologię i jako, dla mnie jako polityka, nie historyka, chociaż no mam wielki sentyment do y, hi, historii, z racji tego, że chodziłem do świetnego liceum i uczyła mnie y, wspaniała pani profesor Anna Radziwiłł, bardzo często ją wspomina. Nam. Jeśli to jest historia, to tym bardziej powinniśmy z historii wyciągać wnioski. Zawsze pani profesor mówiła, poznajmy historię, wracajmy do historii, wyciągajmy wnioski. I to, to absolutnie dla czystości naszego życia politycznego absolutnie jest konieczne. Przywoływana jest jest często opinia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tych dniach, który mówił, że więcej tam publicystyki niż niż takich badawczo-naukowych. że Antoni Macierewicz nie ale odróżnia interpretacji faktów. A tego to już nie powie to to już pan redaktor. i już to nie jest cytat pana prezydenta, bo akurat dokładnie pamiętam, co mówił pan prezydenta. Ale o nie była mowa. No, tak, ta, tak, takie jest formułowanie, takie słowo było użyte. No ale jeśli tak, no to tym bardziej. No dlaczego mamy nie, nie czytać? No to mielibyśmy publicystycznych tekstów e, dziennikarzy, którzy pracują i piszą. Ja czytam, bardzo A dużo czytam. Ale wie że trzech prezydentów nie zdecydowało się tego aneksu opublikować? Ja myślę, że to był e, trzech, tak, tak. Trzech, tak, tak, e... tak no, ro, no oczywiście wiemy, tak. tak prezydent Kaczyński, Komorowski i Komorowski i, i Duda, przez dwie kadencje, prawda, dodajmy. E, e, także to, no ale to jest 18 lat, tak jak mówię, okay. no to się zmieniają okoliczności polityka i nasze życie, nasze życie, w ogóle nasze życie, nie tylko polityczne, tylko nasze życie, no jest bardzo dynamiczne, no zmienia się, to wszystko okay. się wokół nas zmienia, więc ja tutaj uważam, że ten ruch pana prezydenta, ja przyznam się szczerze, że jako polityk, no przepraszam, że użyję takiego sformowania, e, praktykujący politykę, bo praktuje swój zawód, za chwileczkę jadę przyjmować pacjentów, e, ale uważam, że to jest bardzo dobry ruch potrzebny dla, dla takiego naszego oczyszczenia życia politycznego, jawności życia politycznego. Nie będziemy rozmawiali już, powtórzę to jeszcze mhm. po raz któryś, nie będziemy rozmawiali o materiale, którego nie znamy, tylko jeżeli będzie ktoś chciał dyskutować, to wyciągać jakieś wnioski, a, no, pochylić się nad tym materiałem, to, to już będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Jest tak, jak mówi Sławomir Cęckiewicz, że odszedł z Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla dobra instytucji e, w związku z blokadą przez rząd dostępu do informacji niejawnych. Czy w rzeczywistości padł ofiarą wewnętrznych rozgrywek w Pałacu prezydenckim? Nie, nie to, to absolutnie nie. To od razu tę te, tezę te, te, te muszę obalić, bo i rozmawiałem z panem profesorem, i rozmawiałem z panem prezydentem nie rozmawiałem na <laughs> ten temat, ale rozmawiałem z pracownikami Kancelarii Prezydenta i ja absolutnie nie tutaj. Jeśli taka informacja gdzieś krąży, to dementuję. No powie pan, że mówi się to o pani, o tym, że to pani, jest panie, redaktor panie redaktorze, to jest, to jest państwowiec. Państwowiec, który no, zna swoje miejsce, swoje zadania i potrafi je określić. Mówię tutaj o panu profes profesorze, no, znam pana profesora Censkiewicza wielokrotnie Długo z nim rozmawiałem, wiem jakie ma poglądy i jaką postawę prezentuje, więc ten ruch dla państwowca, jeśli... Jego praca, jego miał w jakiś sposób ograniczyć możliwość dostępu do informacji czy do pracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to jest zupełnie, zupełnie zrozumiałe i naturalne. I ja akurat spotkałem się z panem profesorem tuż po podjęciu tej decyzji. Krótko, co prawda, rozmawialiśmy, ale absolutnie tą, tą decyzję też... rozumiem i pełni akceptuję. Absolutnie nie ma żadnego tam konfliktów. Wszyscy dziennikarze, no i o, oczywiście politycy Chciało się powiedzieć o opozycji, no ale opozycji w stosunku mm -hmm. do pana prezydenta dopresorują się jakiegoś drugiego dna, no, nie było żadnego e, dnia. E. Zastanawiam się, bo też było kilka, ale to może tutaj bez drugiego dna, to już pan zdecyduje panie marszałku, e, bo było kilka wypowiedzi Sławomira Cęckiewicza, nawet jeszcze kiedy był w BBN-ie, krytycznych wobec, ujmę to w ten sposób, pewnych elementów polityki kancelarii prezydenta. Myślę tutaj o wpisie dotyczącym przede wszystkim wsparcia Wiktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Mm -hmm. Był także wpis krytykujący do Trumpa Tutaj chodziło o odniesienia religijne, o te drwiny Donalda Trumpa, kiedy umieszczał grafikę z sobą jako z Jezusem. No i nawet ostatnio to już po odejściu ze stanowiska w BBN-ie Sławomir Senckiewicz pisał, że od zawsze odradzał jakiekolwiek kontakty z zonda krypto. Panie redaktorze, akurat tej ostatniej wypowiedzi nie, nie znałem, natomiast jeśli chodzi o te dwie pierwsze, to zupełnie naturalne no, jako politycy no, w sposób naturalny powinniśmy się wypowiadać. I to, to Ja zgadzam się z opiniami pana profesora, szczególnie dotyczącymi tego, co co zrobił i co napisał pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Posunął się za daleko. Nieprzyzwoite nie to było po nie prostu. Nieprzyzwoite i to trzeba, to, to trzeba no niektóre rzeczy trzeba nazywać po imieniu, prawda? I no, prezentować swój pogląd odważnie, zdecydowanie. No taki jest pan prezydent. nie było tutaj różnicy poglądów pomiędzy... Nie, no, jakieś różnice być może były, no ale to jest... Ale panie nie takie, redaktorze, które ale, panie, ale panie redaktorze, to jest wszyscy dziennikarze i opozy nasza opozycja, o tak powiem, Wiem, opozycja prawicy Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta dopatruje się, dopatruje się jakichś waśni, kłótni prawda, w naszym obozie politycznym. To jest już teraz taka norma. My się kłócimy. No, nikt nie widzi tego, ja co się dzieje dyskutujemy, panie redaktorze. To jest dyskusja o programie. To jest dysku... I ta dyskusja okay. się odbywa cały czas. To jest zupełnie naturalne. To, to, to, to... Wczoraj mieliśmy bardzo duże spotkanie dotyczące... Jak nam dotyczące... wystarczy czasu, to już poświęciliśmy ostatnie dwa tygodnie na rozmowę o konfliktach. W PiSie, jak nam wystarczy czasu, to na koniec. Nie, ja chciałem e... zupełnie o czymś innym Aha, powiedzieć. A, dobra. Absolutnie nie, okay, bo konfliktów to pani... nie ma. Ale to chciałem nie powiedzieć my... o zdrowiu, panie redaktorze. Ale to widzi pan. Ta... To jest tylko dwa, tak? zda dwa zdania. Dobra. Sekundkę, bo najpierw chciałem doprecyzować Sławomir Senckiewicz w Wczoraj pisał w odpowiedzi do wpisu mhm. Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski. To jest jedno zdanie. Zawsze zwalczałem związki z Zonda. Kropka. To do, dla doprecyzowania. To teraz porozmawiajmy o zdrowiu, także w kontekście wotum nieufności, które czeka w Sejmie na rozpatrzenie wobec ja, ja. minister zdrowia pani Jolanty Sobierańskiej-Grendy. W sumie zostawię panu przestrzeń do wypowiedzi po prostu bez pytania w odnośnie tych cięć, które są dokonywane przez NFZ. Pański komentarz. Bardzo krytyczne, ja to niezwykle krytycznie oceniam, już nie jako polityk, tylko jako lekarz, jako osoba, która pracuje prawie od 50 lat w służbie zdrowia. To jest zupełnie niesłychane, żeby to, co udało się osiągnąć w systemie opieki zdrowotnej, mianowicie nielimitowane, po, świadczenia. nielimitowane świadczenia, no przecież o tym mówiliśmy, prawda? nie to, że mówiliśmy, tylko to zrobiliśmy. Czyli zrobiliśmy nie, nielimitowane świadczenia w zakresie diagnostyki, niezwykle istotnej i ważnej w profilaktyce przede wszystkim chorób nowotworowych, ale też i kardiologii, prawda? Ale, ale mówmy, te, mówmy przede wszystkim o tych, które zostały właśnie zdjęte, ten próg limitów. Mówię tutaj o kolonoskopii, gastroskopii, e, prawda? I badaniach obrazowych, rezonans i tomografia, e, tomografia komputerowa. To było bardzo duże osiągnięcie. Platforma Obywatelska poszła jeszcze dalej. Nitras razem z Rłukowiczem w sposób nieodpowiedzialny, no, no, taki naiwny, ale kłamliwy. Powiedzieli, że nie będzie żadnych limitów. No chcieli nas przebić, prawda? Powiedzieli, że nie będzie żadnych limitów przyjęć do szpitala. Nie ma tak nigdzie na świecie. No to są ludzie nieodpowiedzialni, ludzie, którzy w ogóle nie znają systemu albo oszukują, poszukali. poszukali społeczeństwo, jasne. czyli zapowiadali zdjęcie limitów, z przyjęć do szpitala, a nagle obsieli to, co było wiel, wielkim osiągnięciem prawa i sprawiedliwości. Pan wie, bo ja, ja też nie sądzę, że pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda siedzi na miodowej i się zastanawia, jak utnę tym Polakom te kolejne świadczenia. Natomiast skądś <śmiech> wynika ten problem? Zgadzamy się co do tego, że nakłady na służbę na ochronę zdrowia są gigantyczne, rekordowe. rekordowe. No i gdzieś te pieniądze uciekają. Czy pan ma diagnozę? Dlaczego? Dlaczego? dlaczego uciekają? No to może pani minister e, zlikwiduje leki bezpłatne dla seniorów. No też uciekają pieniądze. Nie, no, ale no to, są, ja, ja, to ja, nie uciekają. Wydawają, są wydawane te, są wydawane, no są takie potrzeby. Wczoraj mieliśmy debatę, dyskusję, wielką debatę. Bardzo dużo było. Od, szczyt, medyczny. Pra, szczyt medyczny. Bardzo dużo pracowników służby zdrowia, samorządowców, ekspertów, ludzi związanych ze zdrowiem od wielu, wielu lat mówili o jednym. Wszyscy, każdy w swojej wypowiedzi mówił brak dialogu, brak, brak rozmowy. Panie minister jest niemą minister, nie rozmawia, nie debatuje, nie dyskutuje, nie chodzi do mediów, nie tłumaczy. To jest tak, taka e, antywzór tego, co robił pan profesor Roliga. To się człowiek znał na medycynie, znał się na służbie zdrowia i był cały czas w każdej chwili do dyspozycji. Pani y, minister nie zna się na zdrowiu i jest, i jest w ogóle nieosiągalna, nie, jest niebał, nie osobą. Ja no nie można, panie, panie redaktorze. To, bo mówimy bardzo często, taki slogan pada. A musimy się porozumieć ponadpolitycznie. No widać, że tego porozumienia być nie może. I, pan, ja widzę większy problem może. w tym, że ja nie co? widzę wśród żadnego ugrupowania politycznego. Ale nie? śledził dokończy. pan to, co my I, i, zrobiliśmy i jakie mamy pomysł, propozycje? Czy jest pomysł? Bo no mamy, po, po, konkretne ponad... propozycje mamy. Konkretne propozycje, które niedługo przedstawimy. Chociaż taki zalążek i y, y, y, główne tezy postawiliśmy wczoraj. I myśli pan, że te propozycje sprawiłyby, że ochrona tych miast... nie będzie barnią na... bez dna? Nie, panie redaktorze, nigdy nie można powiedzieć tego, co powiedziała pani, pani yy, Leszczyna, prawda? Pierwsza pani mm -hmm. minister w tym rządzie wiedziała, że różdżką czarodziejską... Tak. Nie, no nie, no to są brednie. To nie, to nie jest naiwność, tylko to są brednie, których nie można opowiadać, prawda? Natomiast no, my musimy zmienić system opieki zdrowotnej, bo tak naprawdę to ten system, tego systemu nie ma. To on został, no, rozjechał się zupełnie. Pacjent albo ma szczęście, albo nie ma szczęście. Częścia. Trafi na dobrą ścieżkę leczenia, to będzie wyleczone, a jak nie trafi, no to jest bezradny. Musi jest mieć kasę, żeby się leczyć. Odbywa, odbywa się powolna odbywa... komercjalizacja ochrony zdrowia i to nie Panie od redaktorze, pan mi wyjął to z ust. Ja chciałem... Ten proces nie zaczął się dwa lata ja, temu. Ale w tej chwili narasta i to, i to po prostu no, jest szczyt tych działań. Do tego stopnia, że prywatna ochrona zdrowia też się zapchała. Tak, wszystko się zapchało, no ale nie możemy dopuścić do... Panie redaktorze, o co chodzi? Bo, bo przede wszystkim trzeba wyznaczyć sobie cele. Celem jest to, żeby nasze społeczeństwo żyło, na, nasi obywatele, Polacy, żyli dłużej w zdrowiu i mieli równy dostęp do świadczeń medycznych. Nie może być tak, że ci, którzy mają pieniądze, to zrobią kolonoskopię, zrobią gastroskopię, zrobią sobie badania obrazowe. Ci, którzy nie mają pieniędzy, no będą stać w kolejce. Wczoraj nasz kandydat na premiera, pan Przemysław Czarnek, powiedział, jak długo pacjenci... Powiem, że nie jak długo. Jak długo też średnio, mm -hmm. ale powiedział, jak dużo pacjentów oczekuje w kolejce. To pierwszy raz, tak naprawdę to pierwszy raz usłyszałem no, liczby, które porażają. Jeżeli... Czwierć miliona ludzi czeka na kolonoskopię. Jeżeli prawie milion ludzi czeka na rehabilitację, no to coś się dzieje złego, prawda? Czyli z tego miliona ludzi oczekujących na rehabilitację, ci, którzy mają pieniądze, a ja znam bezpośrednio osoby takie, które mają pieniądze i Jasne. idą i prywatnie, a to się w sposób galopujący w tej chwili rozwija. Właśnie Państwowa Służba Zdrowia zaczyna być niedoceniana, zaczyna, zaczyna kuleć, natomiast prywaty postępuje na naszych oczach i nie możemy do tego dopuścić. Wspominaliśmy pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który się już wtedy przeciwstawiał. Wtedy, kiedy jest Platforma, są wszystkie działania, żeby prywatyzować służbę zdrowia. Więc teraz wrócili do rządów i starają się sprywatyzować służbę zdrowia. Cały czas padało wczoraj sformułowanie stomatologizacja służby mm -hmm. zdrowia. Bo stomato stomatologia jest już sprywatyzowana. Tak praktycznie, że biorąc ten komponent publiczny praktycznie nie istnieje, nie istnieje publiczny, albo już w małym zakresie tylko tak marginalnym. I cały czas są te działania, które no wyraźnie idą w kierunku prywatyzacji, a to sektora y, podstawowej opieki zdrowotnej, ASO, czyli ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki, no i niestety również y, y, diagnostyki i leczenia szpitalnego. Pan pyta, jakie są recepty? Mamy te recepty. Wczoraj o nich mówiliśmy. Chcemy oddzielić państwową od prywatnej służby mhm. zdrowia. Albo pracujesz w prywatnej, albo pracujesz w państwowej służbie zdrowia. To jest bardzo A słuszne. Nie, deklarowa nie deklarowaliście podczas swoich rządów, że będzie ten nie, zakaz? Nie, nie, nie, nie, nie, panie redaktorze. To padło po raz pierwszy tak głośno i zdecydowanie podczas naszego spotkania w Katowicach. Y Później na szczycie naszym data niefortunna 13 grudnia ubiegłego uh -huh. roku o tym mówiliśmy i to, to jest już naszym drugi prog... dru jest bardzo wiele elementów. Cyfryzacja. To okay, przecież to nie, to, dobra, żebyśmy nie, żebyśmy Polską Służbę Panie Marszałku. Ja, ale nie, bo pan prosto. mówi, że nie ma żadna partia programu. No więc my mamy ten program. Właśnie jesteśmy jedyną formacją polityczną, która ma dobry program dla polskiej służby. Niech zdrowia. za zwieńczenie tego wątku pozostanie bardzo moim zdaniem trafny komentarz Michała Danielewskiego z tygodnika Polityka. Przy dominującej w Polsce mentalności należy się cieszyć, że w ogóle mamy powszechne ubezpieczenie zdrowotne i działający na mniej więcej akceptowalnym poziomie system publicznej ochrony zdrowia i raczej w następnych dekadach walka będzie się toczyła o jego zachowanie, a nie o jego polepszenie. To na... e, nie proszę. zgadzam się, tak, z pierwszą częścią się zgadzam, z drugą nie trzeba polepszyć, wzmocnić, dlatego że nie możemy, e, nie możemy forsować nierówności społecznych. Nie możemy doprowadzić do tego, że pacjent, jeśli ma gruby portfel, będzie leczony, a pa pacjent, który nie ma kasy, nie będzie leczony. To jeszcze porozmawiajmy jednym zdaniem o wniosku o odwołanie Pauliny henik kloski bo rozumiem, że tutaj Wasze poparcie, skoro jesteście też współinicjatorami tego wniosku, no bez względu, jest tak, oczywiste. Oczywiście, oczywiste. A cieszę no, się, że udało Wam się poróżnić koalicję rządzącą. Ale to nam to oni sami się pokłócili, no, panie redaktorze. No, przecież my nie wchodziliśmy w, w dyskusję z pani Henik, pani, pani szefowej i pani na no, Ale także... wiedzieliście, kiedy włożyć kij w mrowisko. No panie, panie, ale dlaczego, okej? Okay. Nie, no w jakim momencie? Niech Pan powiedział. No, gdzie my... No wy od... różnicę pomiędzy Pauliną Henik-Kloską a, a kto złożył wniosek o jej odwołanie? Konfederacja. No więc właśnie, no to no, akurat ale, nie my, ja, nie, czyste, ja no. nie jestem z Konfederacji, poparliśmy ten wniosek. Ja w ogóle jestem senatorem, więc wie pan, no w Senacie akurat my nie, nie, nie mamy możliwości odwoływania ministrów. No doceniam ten fikołek, doceniam. No, ale żaden fikołek, panie redaktorze, no takie są fakty. Ja mówię tylko i wyłącznie o faktach, Taka a fakty prawda. są takie, o których tak sam pan redaktor powiedział. Stanisław Karczewski. Dziękuję uprzejmie. Senator Prawo i Sprawiedliwości był marszałek senatu. Dziękuję bardzo. Dzięki dobrego dnia i proszę pozdrowić pacjentów. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 Spółkazu. Bo w Media MediaExpert taniej masz. Barbara, a co, ty, co, co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, a ile? 200 złotych w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w mediach eksperta nie masz.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 jest 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. To dobra decyzja, tak zapowiedź prezydenta dotyczącą odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych ocenia Stanisław Karczewski. Senator Prawa i Sprawiedliwości podkreślał na naszej antenie, że publikacja danych sprzed 18 lat utnie wszelkie polityczne spekulacje, które narosły wokół dokumentu. W jego ocenie taki ruch nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, ponieważ dane osobowe w aneksie mają zostać zanonimizowane. Bardzo wiele dyskusji, kłótni politycznych, więc bardzo dobra decyzja, Mo moim przekonaniu, głębokim przekonaniu. To też świadczy o takiej jawności, porządkowaniu w spraw polskich, takiej niepotrzebnej debaty, dyskusji wokół czegoś, czego nie znamy. Projekt publikacji aneksu został wysłany do zaopiniowania przez marszałków Sejmu i Senatu. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że zapozna się z nim po majówce. Już teraz jednak ocenił, że publikacja tych danych zaszkodzi służbom specjalnym. Rosja może wykorzystywać rynek kryptowalut do ingerencji w gospodarki innych państw. Tak uważa politolog dr Andrzej Anusz. Ekspert z Instytutu Piłsudskiego skomentował doniesienia Gazety Wyborczej dotyczące kontroli spółki Zonda Krypto przez Rosjan powiązanych z tzw. mafią tambowską. Giełda kryptowalut mogła być wykorzystywana do omijania nałożonych na krem sankcji, oceniał nasz gość. W sytuacji, kiedy rzeczywiście po 2022 roku no, doszło do całych serii sankcji na, na Rosję, na gospodarkę, Rosyjską dużym stopniu Rosja poszukuje tego typu różnych miejsc. Z ustaleń Gazety Wyborczej wynika, że tambowcy po przejęciu kontroli nad spółką mieli sfinansować zakup większościowych udziałów w giełdzie kryptowalut. Sekretarz generalny ONZ ostrzega przed nuklearnym wyścigiem zbrojeń. Antonio Guterres wezwał do dostosowania traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej do nowych realiów, takich jak sztuczna inteligencja czy obliczenia kwantowe. Według szacunków ONZ w ostatnich latach liczba głowic nuklearnych znów zaczęła rosnąć, podobnie jak globalne wydatki wojskowe. Tylko w ubiegłym roku wyniosły one 2,7 miliardów dolarów. Generał Franciszek Kamiński, patronem Dworca Kolejowego w Kielcach, dowódca batalionów chłopskich i bohater Polskiego Państwa Podziemnego, został upamiętniony przez władze miasta i działaczy PSL-u. Dworzec to ważny element krajobrazu miasta, a teraz dodatkowo zyskuje nowe znaczenie, mówiła prezydent Kielc Agata Wojda. W Kielcach mam architekturę, która stanowi pewną symbolikę. Na pewno dworzec PKP także do nich należy, a dzisiaj ta symbolika zyskuje dodatkową wartość, zyskuje patrona. Człowiek, któremu zawdzięczamy m.in. naszą wolność, to, że możemy się cieszyć ze współczesności. Generał Franciszek Kamiński angażował się w ruch ludowy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Po II wojnie światowej był posłem PSL do Sejmu ustawodawczego. Został wykluczony z partii w 1949 roku. Po upadku komunizmu był kluczową postacią dla odrodzenia struktur stronnictwa. Do śmierci w 2000 roku Franciszek Kamiński pełnił rolę honorowego prezesa PSL. Już tylko na Kaszubach mróz ściska mieszkańców. Minus 1,6 stopnia w Lęborku. Najcieplejszym miejscem jest obecnie Legnica oraz Wrocław, czyli miejscami 5,5 stopnia. W ciągu dnia zachmurzenie w całym kraju i temperatura maksymalna 15 stopni. Na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim 14-13 stopni na południu w centrum od 11 do 12 stopni. Podobnie nad Bałtykiem, a na wschodzie tylko 7-10 stopni. Na Warmii Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu Kujawach i Mazowszu Słabe przelotne opady deszczu I jako się już rzekło deszczu ze śniegiem Ze śniegiem? No ze śniegiem Na pewno czytasz aktualną? No, no tak podaje Instytut Meteorologii Nie widziałeś w niedzielę śniegów w Warszawie? Nie To gdzie ty byłeś w niedzielę? Na Wyspach Zielonego Przylądka? <laughs> Filip Jastrębski z redakcji sportowej O piłce nożnej troszkę pomówimy. Czyli ale... Tak, letnia zdecydowanie, chociaż i na śniegu też yy, grali w tym sezonie piłkarze yy, w Ekstraklasie. 30. kolejkę zakończył mecz Piasta Gliwice z Arką Gdynia. Gliwiczanie wygrali 4 do 1, a to oznacza, że wykonali ważny krok w stronę utrzymania się w lidze. Arka pozostała w strefie spadkowej. A dziś Liga Mistrzów, proszę pana. I pierwszy półfinałowy mecz, można powiedzieć, taki przedwczesny finał, bo Paris Saint-Germain zmierzy się z Bayernem Monachium. Biorąc pod uwagę formę w ostatnich miesiącach, Wydaje się, że to właśnie Bayern jest najpoważniejszym kandydatem do wzniesienia tego trofeum, jest już mistrzem kraju, a 23 maja zagra ze Stuttgartem w finale Pucharu Niemiec, więc to jest jedyny z półfinalistów, który ma jeszcze szansę na potrójną koronę w tym sezonie. Pierwszy półfinał dziś, drugi jutro w Madrycie Atletico zagra z Arsenalem. Zmieniamy dyscyplinę. Brawo, ale dalej o piłce, ty, ale siatkowej już okay. będziemy mówić. Bo w naszej lidze, a raczej w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski trwa rywalizacja o czołowe lokaty. o brąz rywalizują siatkarze projektu Warszawa i Resowi. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie w stolicy, gdzie lepszy okazał się zespół gospodarzy, który wygrał 3 do 2. Trener projektu Kamil Nalepka chwalił swoich podopiecznych. Myślę, że to było dobre widowisko. Taka twarda, męska siatkówka. My się cieszymy, że po serii trzech porażek z ressowią nie wygraliśmy żadnego seta. My dziś wygrywamy, przełamujemy się w tych pojedynkach z ressowią i to mnie cieszy. Ale już myślę o rewanżu w czwartek, bo, bo, bo gramy trzy mecze w sześć dni, także jest o czym myśleć. Rzeszowianie mieli swoje szanse na zwycięstwo, ale ostatecznie wracają z Warszawy pokonani libero-rzeszowian Michał Potera.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 Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstwa. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek w Rzeszowie. Na jutro w Lublinie zaplan zaplanowano drugi mecz finału pomiędzy Bogdanką i Wartą Zawiercie. W pierwszym spotkaniu lepszy był zespół z Zawiercia. Jeszcze nie ten dyscyplinę. Brawo, dobrze. Dalej o piłce, ale już takiej małej tenisowej będziemy mówić, bo sezon na Ceglanej Mączce, czyli na ulubionej nawierzchni jej Świątek trwa. Nasza mistrzyni ma ostatnio trochę problemów, ale może lepiej będzie w następnym turnieju w Rzymie, na który czekamy nad formą naszej najlepszej tenisistki pochylił się Cezary Guriew. Iga Świątek nie ma na razie dobrego sezonu. Jej bilans to 114 wygranych pojedynków i 8 przegranych. W tym roku osiągnęła ćwierćfinały w Wielkoszlomowym Australian Open, a także ćwierćfinały w Dosze i w Indian Wells. Ostatnio poddała mecz w trzeciej rundzie rywalizacji w Madrycie, a rok temu dotarła w Hiszpanii do półfinału. Trudno się przyzwyczaić do porażek tak utytułowanej tenisistki, ale wiadomo, że nikt nie wygrywa wszystkich turniejów. Oczywiście taki Janik Sinner przegrał w tym roku tylko dwa razy, ale podobne osiągnięcia notowała także najlepsza polska tenisistka. Iga Świątek poddała dopiero trzeci mecz w karierze. Trzy lata temu w Rzymie, gdzie panowały bardzo trudne warunki, zeszła z kortu w ćwierćfinale, grając z Jeleną Rybakiną. Chłód i deszczowa aura miały wpływ na kontuzję prawego uda. Jeszcze wcześniej Iga zeszła z kortu w turnieju IT w Warszawie w 2018 roku, grając z Janną Zawacką. Tam dopadły ją bolesne skurcze. Iga, podobnie jak wiele innych tenisistek, doznała w Madrycie infekcji rządkowo-ilitowej. Na razie nie jest za różowo, ale w w otoczeniu będzie teraz cały czas ceglana mączka. Z każdym dniem będzie lepiej. Przed byłą liderką światowego rankingu dużo treningów na ulubionej nawierzchni. To właśnie na takich kortach powinna wrócić pewność uderzeń. Prawdopodobnie Iga wpadnie na chwilę na Majorkę, aby idol Rafael Nadal sprawdził jak działa jej forehand. Trzeba rozegrać kilka sparingów, ale na pewno potrzeba meczowego przetarcia. Perspektywa jest optymistyczna, bo Polka dwa razy triumfowała na kortach Foro i Talico, a potem Roland Garros i najpiękniejsze wspomnienia, Czyli cztery triumfy Na razie wspierajmy tę ciągle młodą dziewczynę Która nie cierpi przegrywać Po wpisach IG w mediach społecznościowych Widać jak mocno cierpi Ona pragnie szybko wrócić do rywalizacji I dalej walczyć Ostatnie wyniki i statystyki nie są najlepsze Dużo się też ostatnio wydarzyło Bo od niedawna nowym trenerem jest Hiszpan Francisco Rojcz Najbliższe dni to będzie ciężka praca Ale potem nie Higa włada tenisową rakietą Jak tylko ona potrafi Trzymamy kciuki, by jak najszybciej odzyskała swoją mistrzowską formę. I Fi do świątek. Filipie, stęskniliśmy się za tobą, to już oficjalnie ja tutaj potwierdzam stęskniłem. w imieniu całej redakcji Polskiego Radia 24. Dziękuję Pozdrowienia bardzo. dla Tosi. Dziękuję, przekażę. Niech rośnie w zdrowiu. Rośnie. Polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany przez ukraińskie kompetencje i ukraińską myśl techniczną, tak poinformował premier Donald Tusk. Szefowie polskiego i ukraińskiego rządu w Rzeszowie wzięli udział w prekonferencji Security and Defense Dimension. Wydarzenie odbyło się w ramach przygotowań do czerwcowej Światowej Konferencji Odbudowy Ukrainy, która w tym roku odbędzie się w Polsce. Z Rzeszowa relacjonuje dla państwa Przemysław Lis. W Rzeszowie premier Donald Tusk ogłosił, że Polska będzie korzystać z doświadczeń Ukrainy w zakresie rozwijania technologii dronowej. Dzięki temu wspólnie z Ukrainą opracujemy nowoczesny system bezpieczeństwa chroniący niebo nad Polską oraz całą Europą. Z wielką satysfakcją.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 Agresora. W Rzeszowie głos zabrała również premier Ukrainy Julia Sferydenko, która podziękowała Polakom za okazywaną pomoc. Szefowa ukraińskiego rządu zaznaczyła także, że jej kraj chce się dzielić doświadczeniem oraz technologią opracowaną w trakcie trwającego konfliktu. Jak mówiła, tu cytat, byliśmy krajem, który od pierwszych dni rosyjskiej inwazji otrzymywał pomoc, a teraz sami jesteśmy w stanie zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie obronności. Nasze systemy zmieniają charakter tej wojny. Jesteśmy w stanie niszczyć czołgi, pojazdy wojskowe, drony i zaawansowane systemy warte miliony dolarów. Podczas konferencji w Rzeszowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ogłosił także, że do dyskusji o odbudowie Ukrainy po wojnie włączony zostaje również aspekt bezpieczeństwa. Jak mówił, bez niego nie będzie mowy o stabilnym rozwoju europejskiej gospodarki. Chciałbym tutaj to dzisiaj powiedzieć bardzo wyraźnie. Ten komponent bezpieczeństwa, on nie jest dodatkiem. To jest swoista zmiana paradygmatu myślenia. Myślenia o rozwoju gospodarczym Europy, bo bez zagwarantowania bezpieczeństwa nasz europejski dobrobyt, nasze europejskie wartości będą zagrożone. Europa musi zrozumieć, że nie istnieje już podział między polityką gospodarczą a polityką bezpieczeństwa W gmachu Politechniki Rzeszowskiej podpisano również umowę o powołaniu Podkarpackiego Centrum Kompetencji. Ten finansowany ze środków KPO i realizowany we współpracy z Ukrainą projekt ma służyć testowaniu i wdrażaniu usług dronowych. Pierwsze regionalne porozumienie, także słowa stają się czynami od razu. Gratuluję Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i samorządom, że podpisały od razu po deklaracji premiera specjalne porozumienie, by realizować ten plan. Mówi Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw pracy z Ukrainą. Chodzi o to, żeby wspólnie pracować nad technologiami dronowymi z użyciem doświadczenia tego regionu, i innych regionów, a także doświadczenia z pola walki, które jest unikatowe, posiada je tylko Ukraina. Polsko-ukraińskie spotkanie w Rzeszowie stanowiło bezpośrednie przygotowanie do Światowej Konferencji Odbudowy Ukrainy, która z udziałem przywódców około 40 państw i liderów 20 organizacji międzynarodowych odbędzie się w czerwcu w Gdańsku. Z Rzeszowa dla Polskiego Radia 24 Przemysław Lis. Siedemnaście minut pozostało do godziny ósmej. Z nami teraz Maciej Jastrzębski, korespondent, specjalista od wschodu, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry Macieju. Dzień dobry, witam. Rosja i Iran pozostają przyjaciółmi, informują prokremlowskie media. Wczoraj w Petersburgu Władimir Putin spotkał się z szefem irańskiej dyplomacji Abbasem Arakci. W trakcie rozmowy padły deklaracje po pomocy, o pomocy Rosji w prowadzeniu negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie. Jak Rosja widzi siebie w roli mediatora? No, Rosja bardzo by chciała być tym mediatorem, ale nie wiem, czy świat jest na to gotowy i czy Donald Trump będzie chciał tutaj podzielić się tą pałeczką czarodziejską zakończenia wszelkich konfliktów na świecie z Władymirem Putinem. Komentując spotkanie dyktatora z szefem irańskiej dyplomacji, rosyjskie media przytoczyły wypowiedź Władimira Putina, w której padła deklaracja udzielenia wszelkiej pomocy w osiągnięciu trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie i powtórzył potem te słowa rzecznik Kremla Dmitri Pieskow. Wspomniano także o zapewnieniu płynących z Moskwy i Teheranu o partnerstwie, sojuszu i wiecznej przyjaźni. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Nikita Smagin w rozmowie z Telewizją Deszczy w wielkim skrócie wyliczył, czego Iran oczekuje od Rosji. Iran chciałby, żeby Rosja wspierała irańską armię. Po tym, co robi Iran, jakie zajmuje stanowisko w sprawie negocjacji, widać, że irańska strona przygotowuje się na permanentną wojnę. Iran liczy też na gospodarcze wsparcie. Chce, żeby na irański rynek wróciły rosyjskie firmy, które zawiesiły swoją działalność na początku wojny. Wreszcie Teheran chce, żeby Moskwa pomogła Iranowi wyjść z izolacji, która coraz bardziej się pogłębia w rezultacie działań wojennych. Wizyta irańskiego dyplomaty w Rosji została zauważona przez kremlowskie media, ale no, ja się trochę zdziwiłem. Nie poświęcono jej zbyt wiele uwagi. Dla państwowych i opozycyjnych mediów ważniejsze było wystąpienie Władimira Putina na wspólnym posiedzeniu rosyjskich parlamentarzystów, które odbyło się w Petersburgu. I tam Putin apelował, uwaga, aby mniej koncentrowali się parlamentarzyści na wprowadzaniu zakazów, a bardziej na pracy twórczej i rozwoju Rosji. Posłuchajmy, co ten Władimir Putin tam powiedział. tylko na Zapętlać się tylko na zakazach i ograniczeniach, czy wypracowywanie nowych środków, karania niby jest potrzebne, ale koncentrowanie się tylko na tym nie ma sensu. To są wszystko okresowe zjawiska, a Rosja jest wieczna. A Rosja wieczna. Niech żyje propaganda. Rosyjski komentator niezależny Dmitrij Oreszkin podkreślił, że owszem, Putin mówi do parlamentarzystów, żeby mieli mniej zakazywać, ale nie mówi tego tak naprawdę do siebie, a przecież to on jest źródłem i inspiratorem wszelkich zakazów. Tak naprawdę zakazuje wszystkiego on, represje to on, wzmacnienie służb on, wojnę zaczął on, kłopoty demograficzne, socjalne i gospodarcze też on i on niestety mówiąc o tym nie mówi o sobie. Więc potwierdza się teoria zdaniem części komentatorów, że Władimir Putin żyje w innej rzeczywistości niż reszta świata. Jeszcze uwaga na koniec. Jeśli Putin mówi o łagodzeniu represji polityki sankcyjnej i innych takich kwestiach, to oczywiście nie ma siebie na myśli. Ale skoro już to mówi, to znaczy, że w kraju naprawdę dzieje się źle i w ten sposób po prostu próbuje no, zapewne nakłonić społeczeństwo do tego, by jednak dalej wspierało go w tych rankingach społecznych, bo mimo, że Władimir Putin czuje się carem wszechwładnym, to jednak z niepokojem zawsze patrzy na to, czy ludzie go popierają, czy go nie popierają. Maciej Jastrzębski, Macieju, bardzo Ci serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy Cię ciepło. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A w naszym studiu już jest o 7.47, stawiła się Justyna Golonko. Cześć Justyno. Dzień dobry, jestem. Jak ładnie, o której się pojawiłam? 7.47, ale o, już o której się pojawiłaś byłam. w zakładzie pracy? O piondo, O której kartę już odbiłaś? Mówię, czwarta, yy, No czwarta, czwarta, nie, źle mówię. No źle, nic no czekaj, czekaj, czekaj, czekaj chwilę. Yy, czwarta 30. C Naprawdę byłaś czwarta 30 tak, w redakcji? Tak, O której wstałaś? Przed czwartą. Za piętnaście czwarta budzik był. A ja myślałem, że ja mam źle, jak wstaję o czwartej Nie masz źle. Nie, mam bardzo dobrze. Mamy to bardzo wyglądasz dobrze kwitnąco w ogóle. jak na w pobudkę. Staram się, dziękuję bardzo. O, w środku miło, co nocy. E, bardzo bardzo się cieszę. z się Jest oczywiście tak. z redakcji to ważne, gospodarczej. Dla tak to, tak do ciebie mówię. No ja trochę wczoraj za długo grałem w tramwaje, to prawda. Znam cię, znam cię, Śródma, dlatego tak mówię. 7.48, to już teraz przejdźmy do konkretów. Czas na Konkretę. informacje gospodarcze. Magazyn gospodarczy. A konkrety są konkretne. I od razu dobre informacje dla tak, kierowców. bardzo, bo mamy ulgę dla kierowców. Ona została przedłużona. Minister Finansów i Gospodarki zdecydował o przedłużeniu obniżenia stawek VAT i akcyzy na niektóre paliwa silnikowe do 15 maja, czyli naprawdę dobre informacje dla kierowców. Resort Finansów przypomniał w swoim komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, obniżającego ceny Paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy, ale przedłużenie, jak napisano w tym komunikacie, wynika z utrzymującej się niestabilnej sytuacji na rynkach paliw, spowodowanej oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. I tak, zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki, stawka podatów, podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy, która została obniżona z 23% do 8%, będzie obowiązywała czasowo do 15 maja. Resort przypomniał, że akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Skład pakietu CPN wchodzą również oczywiście znane nam, bo o tym przecież od. Dłużego czasu mówimy maksymalne ceny paliw. Zgodnie z przepisami Resort Energii codziennie w Dni Robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw i tu się nic nie zmieni. I tak, maksymalna cena paliw ciekłych. Na stacjach ona dziś wyniesie za litr benzyny 95, nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98, 6,72 zł, a oleju napędowego 7,12 zł, czyli mamy wyższą cenę. Najbardziej wzrosły ceny oleju napędowego, bo tu mamy wzrost o 10 groszy, a ropa jak patrzę teraz na, na rynki to niestety nieznacznie drożeje. Dziś barełka ropy Brent kosztuje 97 dolarów. A dziś rząd rozpoczyna pracę nad przyszłorocznym budżetem. Ministrowie omówią wieloletnie założenia makroekonomiczne. Rada Ministrów rozpatrzy także projekt uchwały, który zakłada objęcie programem osłonowym pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O szczegółach opowie nam Sylwia Białek. Rząd zajmie się projektem wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030. Zawierają one między innymi prognozy dotyczące wzrostu PKB czy inflacji na przyszły rok. Oznacza to, że ruszą prace nad przyszłorocznym budżetem. Ministrowie omówią również projekt uchwały w sprawie świadczeń osłonowych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Dokument ten umożliwi objęcie pracowników Jastrzemskiej Spółki Węglowej i instrumentami osłonowymi przewidzianymi w ustawie górniczej. Dzięki tym zmianom pracownicy spółki będą... Będą mogli korzystać z takich instrumentów jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy pieniężne. Program ma działać do 2031 roku według danych Resortu Aktywów Państwowych. Z instrumentów osłonowych skorzystało już ponad 800 osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. O przebiegu tych wszystkich prac będziemy Państwa oczywiście na bieżąco informować. Serdo.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 Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa smsy z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniu o płatności. No i ZUS podkreśla, że elektronicznie lub smsowo kontaktuje. Się jedynie z klientami, którzy mają konto na EZUS i wybrali ten sposób kontaktu, także bądźmy tutaj bardzo ostrożni. UOKi nałożył kary za podawanie nieprawdziwych cen wycieczek. Firma pośrednicząca w sprzedawaniu wycieczek biur podróży Travel Planet wprowadzała nas, klientów w błąd, bo pokazywała, prezentowała w swojej ofercie nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek. Tak uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na firmę prawie 650 tysięcy złotych kary. Działanie TravelPlanet.pl sprawiało, że konsumenci byli wprowadzeni w błąd co do ceny imprezy turystycznej. Tak tłumaczy Tomasz Chrustny prezes OkiKu. Spółka w swoim serwisie internetowym podawała nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek. Konsumenci w wynikach wyszukiwania widzieli określoną cenę, ale po wejściu w szczegóły wycieczki ta kwota się zmieniała. Bardzo często była wyższa niż wcześniej, a w niektórych przypadkach rzeczywisty koszt wycieczki rósł nawet o około 5 tysięcy złotych za osobę. Zdarzało się również, że ceny nie zawierały obowiązkowej składki na turystyczny fundusz gwarancyjny. Choć tam akurat praktyka spółka zmieniła w toku postępowania i obecnie ceny uwzględniają składki, spółka nie zgadza się z decyzją u i zapowiada odwołanie. Thank <laughs> you. Już mówiłam o cenach ropy, ale teraz powiemy o cenach paliwa lotniczego i drożejących biletach lotniczych. Sprawdzimy, czy musimy się trzymać za kieszenie, o ile bilety lotnicze już zdrożały i czy możemy zapomnieć w najbliższym czasie o tanim lataniu. No tak, jedno jest pewne, sytuacja na rynku lotniczym jest trudna. Paliwo przeznaczone dla samolotów od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie drożeje i już zdrożało o 150%. Paliwa lotniczego zaczyna w Europie brakować. Kolejne linie lotnicze odwołują rejsy z powodu tego kryzysu energetycznego i braku paliwa. No ale co ważne, Polska pod tym względem jest bezpieczna. Polskie linie lotnicze LOT informują, że mają zabezpieczone paliwo. I jak powiedział nam Krzysztof Moczulski, rzecznik PL LOT, nasz przewoźnik bez zakłóceń realizuje swoją siatkę połączeń. My mamy też szczęście, że akurat w polskie rafinerie, z którymi współpracujemy, no mówię tutaj o naszym głównym dostawcy, o Orlenie, produkuje paliwo lotnicze w Polsce, więc ta sytuacja dla nas jest nad Tyle korzystna, że po prostu mamy w tej chwili dostawy surowca na bieżąco i nie słyszymy, aby miały nastąpić w najbliższym czasie jakiekolwiek problemy z jego dostępnością. Czyli tak, na razie sytuacja jest stabilna, ale w przypadku przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie linie lotnicze, jak mówi Adrian Furgalski, dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych, ekspert transportowy, staną przed wyborem, czy oszczędzać paliwo i ciąć niektóre połączenia, czy podwyższać ceny biletów lotniczych, a bilety na dłuższe trasy już drożeją. Jeżeli ludzie się boją i nie chcą korzystać z tych wielkich hubów, jakim jest Dubaj czy Doha, no to oczywiście linie wykorzystują to konkurencyjne względem linii z Bliskiego Wschodu i oferują bez przesiadki rejsy do Azji czy do Afryki i one są oczywiście dużo, dużo droższe. Latanie po Europie to jest w tej chwili można powiedzieć kilka procent droższe. No, jeżeli by zaczęło brakować paliwa, no to tutaj niestety nie ma Sieczki, ceny pójdą w górę i to może być nawet 20%. No, wszystko zależy od tego, co w głowie tam ma prezydent Stanów Zjednoczonych i czy ta operacja się skończy szybko, bo już dawno się miała skończyć, czy będzie się tak tlić jeszcze tygodniami. Ale niestety wszystko wskazuje na to, że podróże samolotami będą kosztować coraz więcej. Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski sugeruje, że jeśli chcemy na wakacje gdzieś polecieć, to warto zarezerwować ten wyjazd już teraz, bo taniej na razie nie będzie. Sądzę, że jeżeli w majówkę będziemy mieli trochę wolnego czasu, wiemy mniej więcej dokąd chcemy pojechać. Można rozważyć, czy nie spędzić tego czasu trochę na planowaniu wyjazdów wakacyjnych. O ile oczywiście mamy chęć na nie polecieć samolotem. Na chwilę obecną lot nie kasuje połączeń. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze działania, to bardziej koncentrujemy się na takich punktowych działaniach, czyli na poszczególnych rotacjach, czyli na przykład jeżeli do danego miejsca latamy trzy razy dziennie, cztery razy dziennie, no to może się zdarzyć, że jeden z tych trzech rejsów zostanie skasowana, a pasażerowie zostaną przysadzeni na pozostałe nasze połączenia. Ale eksperci alarmują i uspokajają, że tanie latanie się nie skończyło, tylko musimy bacznie obserwować ten rynek.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 i potraktowane jako złożone. Dotychczas podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji PIT. Większość z nich prawie 7 milionów złożono właśnie za pośrednictwem usługi Twój EPIT. Reklama.